jaka tolerancja do piekła i idą milionami człowieku tolerancyjny bądź demokracja ty rozumiesz, nie musimy zakrzyczeć ten system musimy zakrzyczeć zakrzyczeć rozumie, dlatego jest napisane, że wądrość krzyczy, woła woła staje w ramach miasta chodźcie do mnie, ja znam prawdę tak była wądrość a nie toleracyjny dla Pana to, dla Pana tamto, dla Pana tamto, dla Pana tamto. Rozumiesz? Rozumiesz co chodzi? Kolega Katolik, bardzo proszę. Protestant, proszę bardzo. Uzumaj, bomba, proszę. Dla <śmiech> każdego coś miłego. demokratyczny kraj. Tak? Jakie demokracja? Monarchia! Król! Król! To Król! Bóg to nie jest filozof. Rozumiesz? Bóg to nie jest Prezydent. To nie jest Przewodniczący Rady Ministrów. Bóg jest Królem. I ten Król mówi tak. Spodobałeś mi się. Spodobałaś mi się. A więc. Zapraszam Cię. Do bycia królową. a ze mną. Król A oddasz mi najwyższy hołd. Najwyższy hołd. Jak dziękujemy Bogu za łaskę. Królując. Królując. Panując. Panując. nie chowając się ze swoimi grzechami, nie chowając się ze swoimi demonami, nie siadając gdzieś sobie w rogu życia, i mówiąc, przeczekam, aż przyjdzie ten transport pierwszy się jakoś załapie. Nie załapisz. Ty jesteś częścią transportu, nie musisz się załapywać na transport. Rozumiesz, o co chodzi? Czy siedzisz, czy leżysz, to się załapisz. Jak prześpisz pierwszy transport, to z ciebie do ciała nie łowie założy wezmą i cię wrzucą do wagonów. Okay? Taka jest prawda. Tylko o co tu chodzi? Musimy wytworzyć w sobie kulturę wdzięczności. Wdzięczności. Jak odwdzięczyć się Bogu? Panując! Tylko tak się możesz odwdzięczyć Bogu! Co Ty myślisz, że Ty możesz podziękować Bogu? O, dziękuję Ci Panie Jezu, proszę ciebie, dziękuję Ci za to, dziękuję Ci za to. To bzdura jest. Jest napisane, że więcej wart jest ten, który opanowuje sam siebie, niż zdobywca miasta. Trzeba panować, panować, opanowywać, zajmować tereny, rozumiesz? Zajmować regiony, wiosły, gdziekolwiek stanie noga twoja, dam będę z tobą, mówi pan. Panie, może pójść przede mną, nie chodzę przed tobą już. 40 razy się z wami nachodziłem przed. trzeba zeszedł równo, noga w nogę. Panuj! Tak podziękujesz. Nie mów mi, nie mogę tego zrobić. Przychodzenie do Boga i mówienie, nie, Panie, nie mogę jakoś tak. Bóg mówi, zrozumie, chodź, chodź, chodź. Kocham cię. W ogóle wstań. Wiesz, że za ty kocham cię, zawsze, zawsze jesteś takiego wstań za decydów. Wstań, kocham cię, dobra, chodź. chodź. Jestem z Tobą, wejdź do decyzji, Panie Diabeł mnie atakuje, wiem, wstań, urwij łeb, A. rozumiesz, co ja mówię, urwim łeb. Głos miłości Boga, głos miłości Boga to nie jest, proszę Ciebie, głaszcząca Cię, tak rozumiem Cię, moje dziecko, Diabeł Cię atakuje, no ja wiem, wiem, no to taka jest męża, no ja wiem, wiem, nie, kocham Cię, zapanuj nad Nim, królowo moja, zapanuj nad nim, weź kołek i wbij mu w skroń, a jego czarny mózg rozprysnie się po nabiodzie twoim. Idź, córko! Rozumiecie? To jest świadomość człowieka, łaski. Podobać, się, więc króluję. Psalm 8812. 8812. Czy opowiada się w grubie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej? Trwanie w mentalności śmierci niweluje działanie łaski. Zrozumcie, trwanie w mentalności śmierci niweluje działanie łaski. Jeżeli trwamy w mentalności śmierci, co tak, mówi Psalm? Psalm 88,12 Czy opowiada się w grobie o łasce Twojej, a w miejscu zmarłych o wierności Twojej odpowiedź jest jasna? Nie opowiada się. Jeżeli człowiek Boży nie uświadomi sobie, że to, że przychodzą rzeczy śmiertelne do jego życia, to nie jest powód, dla którego człowiek ten ma rezygnować z panowania, to ten człowiek się wycofa. Rozumiecie? Wycofa się wycofa się. O, bo tak mi trudno, bo tak mi ciężko. Trudno i ciężko to znaczy, że symptomy śmierci się zaostrzyły, rozumiecie? Każdemu z nas jest trudno i ciężko na różnych odcinkach życia. Nie ma takich chrześcijan, którym jest cały czas łatwo. Powiem Ci więcej, w ogóle taka dobra nowina, jeśli jesteś alpinistą. Ta droga czasami tylko jest płaska. Tak jest pod górę. Potem jest trochę płasko, a potem znowu pod górę. Ja kiedyś w ogóle myślałem, że to płasko to jest standard. A Bóg do że powiedział, pod górę jest standard. Te płasko jest czasem. I tak pytałem też Boga religijnie po to, żebym wytchnął. No nie powiedział nie. Po prostu jest płasko. Chciałem jeszcze doktrynę do tego płasko, że? To, to teraz takie odpocznienie dla mnie że iść pod górę mostu. Ja pamiętam, jak dziś, jak do jednej usługującej, która była już wtedy dobrze w 50, i była osobą, która przeszła, miała chore serce, miała niedotlenienie serca, i różne rzeczy, a Bóg jej powiedział, mówi, pojedziesz tam w Himalaję i będziesz tam głosiła Ewangelię, na za co, wiecie, wioski na wysokości 4000 metrów, wiecie. A ona tak się modliła mówi, Panie, w ogóle po pięćdziesiątce jestem, w ogóle ja nie chodziłam po górach w ogóle, Boże, ja mam takie serce nie za dobre, bo tam jest rozrzeczony z i gdzie ja tam pojadę, bo Boże, w te Himalaje i się mówiła dalej taką kaję przed mówi no, słychań, możesz wejść na wodne wrytne z serca <zysy> ona to potem opisywała w książce tak ją pocieszył i jedź tam głosić to jest serca tam, tam pojechała. Gdzie? Już nigdy jeśli nie pojawiło niedużo dużo, serca. Już nie. Jakoś jej serduszko wyzmiał gra. Na błąd te Wbrew prawom natury. Natura mówiła, ale kończysz się tak? tam. A Bóg powiedziałby serca. Ja wiem, Ta droga jest pod górę, a Ty jesteś predysponowany, aby się piąć. Ponieważ nie śpi i nie drzemie stróż Izraela. Łaska umożliwia nam panowanie nad każdą formułą życia, ale jeżeli impulsy śmierci przychodzą, to nam nie wolno się na nich zafiksować. O, bo się się źle czuję dzisiaj. O, gdzie się źle czuję, to ja się tak źle czuję, nic, ja nie przyjdę do kościoła, bo nie źle czuję. To gdzie się lepiej poczujesz, jak nie w kościele? To gdzie się lepiej poczujesz, ja nie rozumiem. Od 2001 roku mi się nie zdarzyło, że miał się zwolnienie z usługi. To ja powiedziałem, że tak się źle czuję, a jak to się źle czuję? W tej jest napisane, że człowiek silnego ducha wytrzyma chorobę. Rozumiesz? Nawet jeżeli na danym odcinku jeszcze nie przyjąłeś uzdrowienia, to w ogóle nie predysponuje się to do tego, żebyś został w domu. Jakie prawda? Jeśli źle się czujesz. Wiesz, jak, to, jak ja mówię do liderów już stricte, do, do ludzi, którzy są współpracami, ja to nie możesz. Po prostu nie możesz. Po prostu nie możesz! Mówię do takich ludzi, którzy bronią swoich teorii. Nie wycofują się z wiary. Mówię, że to użyj w wierze. Jesteś liderem? To wiesz. albo użyj w wierze. Nie za mętu. Nie siej za mętu. normalnie. A nie wszyscy wierzą, że się u wierzy. A nie siej za mętu. Nie wiadomo. Trwanie mentalności śmierci niweluje działanie łaski. Jest bardzo ważne, żebyście to zrozumieli. Łaska będzie Cię niosła na swoich skrzydłach ale musisz przyjąć mentalność panującego Króla. W pięknej, oblubienicy wybranej. W drugim liście Piotra. W pierwszym liście Piotra, 1.13. W liście Piotra, 1.13. Jest napisane tak. Dlatego okieł znajdzie umysły wasze. I trzeźwi Petrów, połóżcie całkowicie nadzieję waszą własną, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Całkowicie połóżcie nadzieję waszą. Nie że łaska, ale. Całkowicie połóżcie nadzieję waszą własną. Całkowicie. Musimy być całkowicie wypełnieni świadomością człowieka łaski. Człowieka, który się podoba Bogu. Człowieka, który pociąga Boga do siebie. Zrozum, to, że pociągasz Boga, to jest niesamowite, że Ty pociągasz Boga. To jest dla, mnie, dla mnie jest to taki power, rozumiesz, że ja w ogóle się poruszam, ja to zrozumiałem, że to słowo, że zawsze będę z Tobą, gdziekolwiek pójdziecie, będę z Wami, wiesz, dla mnie to zawsze było coś takiego, że ja wykonuję jakieś zadanie, no i Bóg jest ze mną, bo to jest Ten, który tutaj jest strzeże. A ja potem zobaczyłem, że nie! Bóg jest ze mną, bo ja go kręcę! Bóg jest z Tobą, bo go kręcisz, rozumiesz? To znaczy, zobacz, podobać się Bogu! Hallelujah. Podobać się Bogu! I On chodzi za Tobą. Wiesz, co to znaczy? Jak to jest piękne życie, jak za Tobą Bóg chodzi. Ty czujesz klimat? Bóg za Tobą chodzi. Ty sobie idziesz przez życie, a za Tobą idzie Bóg, bo Mu się podobać. O, nie daj Boże, żeby ktoś Ci w Rozumiesz, że ja mówię? Bo tu Wszechmogący idzie za Tobą. Wszechmogący teraz ta świadomość powoduje, że Ty się pewnie poruszasz. Ty nie idziesz sobie opłotkami, tylko idziesz główną ulicą. To Robert chyba mi kiedyś opowiadał sytuację jak jego kolega rano, chyba to była czwarta rano, opowiadał mi, że jego kolega o czwartej rano postanowił posprzątać sobie mieszkanie. I poszedł odkurzacz pożyczyć. I szedł odkurzaczem o czwartej rano. Takim traktem, wiesz, nikogo na ulicach w ogóle wiesz, nie on idzie z odkurzaczem, już policja by <suszy> go <suszy> zatrzymała, wiesz, facet z odkurzaczem, wiesz, co tutaj... mieszkanie tutaj? Mieszka, Ruz... no lecz... nie potrząbaj się. Nie, ale nie, trzeba było legitymować. On No naprawdę sobie odkurzacz. to jest potrząbaj się, czasy studenckie gdzieś tam. Idziesz główną aleją, to jest bardzo kontrowersyjne, chodzenie główną aleją, główna aleja życia. Nie boję się, nie lękam się, jestem zadowolony. Rozumiesz? Nie idę chruch do oleju życia. Nie mam frustracji, nie mam tysiąca pytań, czy na pewno, czy aby ja dobra droga, czy ja dobrze skręcę, czy mi się uda. Wiesz o to chodzi? W ogóle idziesz. Jak chcesz się potrafać, tak? I się zatrzymasz, patrzysz, jedzie. Droga jedzie. Wcale się nie zatrzymujesz, nawet jak swoje tu jadę. To jest łaska. Łaska. Ale to wymaga od nas uświadomienia sobie, że ta łaska to jest jedyna rzecz. Jedyna rzecz, którą my posiadamy. My nie posiadamy nic więcej. My nie posiadamy zdolności żadnych. Żadnych umiejętności dodatkowych. To tak ludzie mówią, no to taka specjalna łaska. Ja mówię, nie ma specjalnej łaski. Nie ma specjalnych błogosławieństw. Nie ma takich rzeczy. Bo wtedy Bóg był niesprawiedliwy. Zalewa się. Ale czy ktoś łatwiej wystawia skierychem, czy nie, to już nie ta Boża sprawa. Bóg jakby daje impuls. Poczuj, oto wino, dobre wino, napij się. A na pewno dobre? Na pewno nie jabł? Na pewno nie 4,5 za butelkę? Na pewno! To dobre wino, dobre wino. Dobre wino a nie alpaga pod tytułem ośmiotraktorzysty. Dobre wino, wystało. Tylko łaska. Dlatego zobacz, ktoś mówi, ale się do tego nie nadaje. Mówi, ale dlaczego się nie nadajesz? To kto się nadaje. No Ty, bo Ty masz łaskę od Boga, Ty co masz od Boga? Kowadło dostałeś od Boga? Tak samo się Ty upodobasz, jak ja się upodobam. Tak samo się upodobamy, tak samo go kręcimy, tak samo jest zainteresowani. nami zainteresowany. Tak samo. To czemu ja nie mam tego, co ty masz? Właśnie powiem ci dlaczego, bo ty się w ogóle nie uważasz za pięknego. głupi, gorszy, gorszy od Ty uważasz, że się musisz na starać że musisz wydobyć jakieś niesamowite rzeczy, że musisz oblecieć 16 konferencji, zanim podejmiesz decyzję dotyczącą Twojego małżeństwa. 16 na ciebie musi apostołów ręce położyć i ty myślisz, że coś Ci się stanie. Będziesz musiał jedynie szafon kupić, proszę ciebie, bo nie ma ręce. Czujesz to wejść do głowy. Zekłada na wszystkich ręce na ciebie też. Masz wiarę, że wszy nie będziesz miał? Jak masz wiarę, żeby nie mieć szyi, to musisz mieć wiarę! że łaska jest Ci ta! I nie potrzebujesz do prostych rzeczy, tysięcy dotknij mnie, dotknij mnie, dotknij mnie! Dotknij mnie. A Bo mówi, może Ty mnie dotkniesz? Może inicjatywę wykaż, Miła moja. Może wykaż inicjatywę i zacznij mi wierzyć że mi zależy na Tobie, że jestem szalenie zakochany. Jestem szalenie zakochany w Tobie. To szalenie zakochany Bóg. Nie Bóg Strażnik. Rozumiesz? Nie Bóg Strażnik. To nie jest Strażnik. To nie Bóg Dyrektor. Nie Bóg Prezes. Nie Bóg Szef. To Bóg Mąż. Rozumiesz? To Bóg Mąż ukochany, piękny, za którego Ty jesteś piękny. Tylko łaska, tylko łaska, Okiełznajcie umysły waszej trzeźmi będąc. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie, nie rozumiejąc, że tylko łaska mają nieokiełznane umysły i są nietrzeźwi, mają nietrzeźwe myślenie, muszę coś dołożyć do tego, coś muszę dołożyć. Coś muszę pokombinować, nic nie musisz pokombinować. A dlaczego chcesz coś kombinować? Dlaczego? Przynajmniej daje taką radość, jeśli mogę tak to nazwać. Sytuacja, kiedy na przykład następuje święta cisza w kościele. I kurczę, ludzie niektórzy nie mogą tego zrobić. Cały czas ktoś chcą powiedzieć. Boją się Odło potężne uwielbienie. Czujemy Bożą obecność i przychodzi świetna cisza. Jak trudno ludziom się położyć w tej świetnej ciszy? Na przykład. Cały czas może coś, chociaż innymi językami będą mówić po prostu. Wiesz co to jest? Skąd to się w ogóle bierze? Z lęku. Rozumiesz? Dlaczego nie chcesz się położyć tylko w jego obecności? cały czas coś mówi. Czemu chcesz być aktywny? Zobacz, zobacz, zobacz, to jest chora aktywność. Aktywna. Byłeś aktywny wcześniej. nauczymy o tym, że jeżeli chodzi o Nie Byłeś aktywny. Teraz bądź pasywny. Nie, nie musisz być aktywny. Naprawdę? Już nie muszę, teraz podziękuję. No, dziękuję Ci pani nie dziękuj, podesz Ale no, podesz A no, tak, ale po co? Znaczy, no, Jestem strawkowcem. Wiesz o co chodzi? Lubię na ciebie patrzeć. I taki dwoje usługujących zbudował sobie dom. I postanowili wyodrębnić jeden pokój tylko dla Boga. I zbudowali też jeden pokój dla Boga. I tam codziennie przychodzili się I są prorokami. Prolok, jak że do niego mówi Bóg. Ale któregoś razu ta kobieta poszła tam się modlić w czwartek i trwała w Bożej Obecności. Po kilku godzinach przebywania tam, kiedy Bóg nie mówił nic, zapytała, Panie, czemu nie słyszę Twojego głosu? Ja wtedy przemówię do niej. Ja lubię z Tobą mówić. Ja lubię tylko być. Czemu uważasz, że musimy się do siebie odzywać? Skąd ten pomysł? Czemu nie wierzysz? Ja nawet ona na wyższy półaut W tym komorze swojej Czego się jej nauczy? Ostatnia rzecz. 18. Oraz w drugim Tymoteusza 2,1, zapiszcie sobie 2 List Piotra 3,18. 2 List Piotra 3,18 mówi: Wzrastajcie w łasce. A drugi, Tymoteusza 2 Tymoteusza 2,1 mówi: Wzmacniajcie się w łasce. Więc widzisz, żeby rozwijać się w łasce, trzeba wzrastać z niej i wzmacniać się. Łaska jest organiczna. Łaska jest żywa. Łaska jest czymś, co potrzebuje pewnego ruchu. Ona sama w sobie jest doskonała i nie trzeba do niej niczego dodawać. Ale ona potrzebuje, żeby się zacząć w niej obracać. Musimy się w łasce obracać. Rozumiecie? Obracać się w łasce. Obracać się własnie. Małżeństwo, które funkcjonuje prawidłowo, prawidłowo funkcjonujące małżeństwo, to będzie małżeństwo, które będzie się zaczepiać. Jak małżeństwo się nie zaczepia, to traci bardzo dużo. W małżeństwie następują różne rzeczy, ale jednym najbardziej z najbardziej, najbardziej subtelnych rzeczy w małżeństwie. Intymnych rzeczy to jest małżeński flirt. Małżonkowie się muszą zaczepiać. Często się wtedy zachowują dziwnie. Dziwne zachowania. Tych zachowań nikt nie ogląda. Te zachowania nie są po to, żeby je filmować. Te zachowania nie są po to, żeby komuś o nich opowiadać. Ale zachowują się komicznie wtedy. Poważni mężczyźni i dostojne niewiasty. Korty. Ale ta korka ten subtelny flirt, on ma na celu wprowadzanie ustawicznego ruchu miłości. Ustawiczny ruch miłości. Rozumiecie, nasz kolega? Nie daj Boże, żeby małżeństwa zastygły. bo jeśli zastygną, będziemy mieli postumenty, żeby małżeństwa będą dostojni. Następny etap, tak? To jest spanie w dwóch różnych pokojach z dwoma różnymi telewizorami. Wie? Jeżeli do tego dochodzi, tak? To się popularnie nazywa kryzys. O, mamy do tego świętobliwe nazwy. Ale to jest kryzys. To jest kryzys. One jesteśmy sobie w jego małżeństwo się musi zaczepiać. Dzisiaj w łasce musisz poruszać się, ustawicznie wzrastać i ustawicznie wzmacniać. Musi być ruch. Musi być ruch. Pamiętaj, głębia przyzywa głębię. Coś Ci przeczytam, na chodzi. Miałem zamiar tego robić, ale jest to ważne. Pan 42, werset 7 i 8, dusza moja schudzi się we mnie, dlatego wspominam Cię. Ostatnio do mi pokazał bardzo ważną rzecz. Najszybszą obroną przeciwko spódkowi jest wspominanie Boga. Dusza moja skłóci się we mnie, dlatego wspominam Cię. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły na teplu. Funkcjonując w pewnej formule głębi, przyzywasz tą samą głębię. I nawałnice przechodzą nad Tobą. Ludzie mówią, nawałnice uderzyły we mnie, mam trudny czas. Ja mówię, ponieważ nie przyzywałeś głębi z głębi. Gdybyś przyzywał głębie z głębi, na wolne przeszłyby nad tobą! Naucz się, że głębia przyzywa głębie! Naucz się zaczepiać Boga w łasce! Naucz się modlić w inny sposób! Uwielbiam cię za to, że ci się podoba! O, jak ja ci się podoba! Ktoś powie, tak się nie można! O faryzeusz tak się modlił. Ja mówię, ale faryzeusz nie był narażony na nowo z Bożego Ducha. Rozumiem? W ogóle nikt nie był narażony z Bożego Ducha w tym czasie. Tak? Gdyż Duch Święty nie był dalej, gdyż Chrystus nie był uwielbiony. Ale w Nowym Przymierzu Twoja modlitwa jest inną formułą. Na następnej sesji będę mówił, jak dalej od strony praktycznej poruszać się władcy. Chciałbym, żebyśmy te rzeczy, które wzięliśmy teraz, e, przypracowali sobie. Mamy godzinę 12.